Polskie Radio 8 minut po godzinie 12, a wysłuchacie audycji Pasjonauci w czwórce. Przed południem wybraliśmy się w kosmos wraz z Hubertem Grosem i to dobra okazja, by raz jeszcze przypomnieć, że trwa tegoroczna edycja plebiscytu Nieprzeciętni. No a szczegóły znajdziecie na stronie czwórki .czwórka online. Gość, którego usłyszycie za moment wpadnie już za to do studia. Będzie to Marcin Wilkowski, autor bloga Web96. Porozmawiamy m.in. o tym, co coraz większa część użytkowników internetu pamięta jak przez mgłę, no albo i wcale, a więc o historii polskiej. Na no ze Studio Szturki Wita Siadam Smolarek. Zapraszam do godziny 13.00. Fiat. Kolejny raz chcę patrzeć w jej oczy, <grym> widzieć siebie tam Kolejny raz chcę rzucić wszystko dali. tak Poczuć życia, <grym> ten odlegry smak Ten nowy <grym> demon przeszłości ciągle zabija nas Nikt nie roboty do siebie w bardziej niż ty siebie sam Parę razy w życiu pobłądziłeś tam Wchodząc w labiryncie bólu, który życie tworzy nam sy ubrany w ładne ciuchy dalej tworzy Sy jeśli szczęście nosi imię moim będziesz ty od ciebie wziąłem twój ból I podzielić dla nas serce w pół Byś nie czuła chłodu już A gonię wezmę znowu Jak umierasz to z miłości, więc ja z tu To co mamy więcej warte niż diamentów w ci do serca klucz romany, ale twoje już Zabili w nas uczucia Sami chodzą martwi Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba Wyjałowione z emocji, jak po palenisku gleba Maska uśmiechu Przestaje kryć wspomnienia. A ja ze mnie życie Jak mi do donelitem ma Jeśli z cię zraniły, czy to dalej moja wina Słowa nas bardziej palą niż ja Kolejny raz chcę patrzeć w jej oczy, widzieć siebie tam Kolejny raz chcę rzucić wszystko dla niej Tak, poczuć życia, pianolotrę i smak Zbieramy demon w przeszłości ciągle zabija na. Nikt nie rogra w ciebie bardziej niż ty siebie sap Parę razy w życiu pobłączyłeś tab Wchodząc w labiryncie pulu, który życie tworzy nam Każda historia musi dobiec końca Jeśli ta dobiegła, ja do losu cię nie oddam Twój uśmiech wywołuje we mnie więcej niż promienie słońca A bez ciebie gubię w mroku się akordian Jeśli zastanie na schód, to dam ci ogień Nikt już nie zabierze nam oddechu tamtych wspomnień A bezwarunkowy odruch będzie ratował twoje emocje Aby każdy mój róg dał zaspokojenie twoich potrzeb Jeśli będzie trzeba, przyjmę kosę kosę Jeśli będzie trzeba, wskoczę w ogień jeśli czas nie sprzyjano, to będzie naszym wrogiem A za błędy będę płacił swoim zdrowiem Nie odbiorą mi tego, co moje Miłość od dziś nas i imię twoje Zawsze będę trzymał po twojej stronie Jeśli będzie nam pisane, znajdę ciebie nawet w krobie Słowa nas bardziej palą niż ja Kolejny raz chcę patrzeć w jej oczy Widzieć siebie tam Kolejny raz chcę rzucić wszystko dla niej. Tak Poczuć życia pionolej smak, ja nowy demon w przeszłości ciągle zabija na, zabija na. Nikt nie Drake o siebie bardziej niż ty siebie sam Parę razy w życiu pogłąciłeś tam Wchodząc w labiryncie bólu, który życie tworzy nam gościem pasjonautów jest Marcin Wilkowski, autor bloga Web96, poświęconego polskiemu dziedzictwu cyfrowemu no i historii polskiego internetu. Cześć! Dzień dobry, cześć! Co rozumiesz przez polskie dziedzictwo cyfrowe? Bo to brzmi poważnie, to brzmi mądrze, tak? A co to znaczy? No to jest, myślę, że wszyscy się jakoś zgadzamy co do tego, czym jest dziedzictwo w ogóle, tak? Znaczy, że to jest, nie wiem, obraz, zabytek i tego typu obiekty, ale dziedzictwem jest też e, m, piosenka, jest też jakiś sposób myślenia, jakaś tradycja. E, I to samo można rozpoznać w kontekście tej przestrzeni cyfrowej, e, którą, e, która dzisiaj dla nas jest oczywista, kiedyś no taka nie była, i e, dziedzictwo cyfrowe to jest, nie wiem, jeżeli już musiałbym definiować, to takie dziedzictwo, które nie ma postaci materialnej, albo przynajmniej nie ma pierwotnej postaci materialnej, no bo można sobie wyobrazić, e, jeżeli traktujemy stronę internetową jako zabytek, że ją po prostu sobie wydrukujemy i będziemy mieli ją w papierze, e, przy czym jak co, co jest oczywiste, wtedy stracimy bardzo dużą część tego doświadczenia. No wtedy nie działa przede wszystkim. No tak, ona nie działa, chociaż jakaś tam informacja zostaje, tak? Przynajmniej wiemy, że, że możemy ją oglądać. To jest akurat, e, jeśli chodzi o te moje badania i moje zainteresowania, na dosyć wartościowa rzecz, bo papier wciąż jest lepiej przechowywalny niż zasoby webowe. I na przykład wiele razy już miałem taką sytuację, że nie w Wayback Machine, w takim archiwum internetu... O nim tak, tak, tak, tak tak Tak, tak, tak, Znalazłem jakąś kopię e, witryny tam z lat 90., z końca lat 90. i ona tam była zachowana w stanie szczątkowym, żadnych obrazków nie było widać, ale znalazłem e, screenshot tej witryny wydrukowany w jakimś przewodniku po internecie. Tak, czyli tutaj papier się okazał czymś, co jest <śmiech> e, z punktu widzenia historycznego, czy z punktu widzenia zachowania dziedzictwa cyfrowego ważniejszym niż ten, to, to to generyczne archiwum archiwum webu. A to jest ciekawe, bo chyba w, w tym momencie pierwszy raz od Ciebie słyszę coś pozytywnego o drukowaniu internetu, bo e, zazwyczaj, gdy myślę o tych książkach, podręcznikach, przewodnikach po internecie, które e, są drukowane, no to z nimi jest ten problem, że one szybko się starzeją. Że sieć, która stale jest aktualizowana, e, no dziś jest aktualna, jutro już, już nie jest ten... ten to, czasopismo, ten podręcznik, ta książka, eee, cały proces wydawniczy trwa na tyle, że może się zmienić cały wygląd strony, funkcjonalność, wszystko. A jednak przy archiwizacji się przydaje. Tak, znaczy też spojrzenie historyczne ma to do siebie, że ono, raczej ignoruje to, że coś jest nieaktualne. Jakby, jeżeli myślimy o historii, no to to jest taka nauka, która się zajmuje rzeczami, które są już raczej nieaktualne ewentualnie. No Nie wydaje mi się, czy historyk powinien wchodzić w rozważania, współczesne, ewentualnie no, nie, jakby historia jest zamrożona w przeszłości, tutaj e, te podręczniki, te przewodniki wydawane w latach 90. piszące o, o starym internecie są na pewno wartościowym źródłem historycznym, tym bardziej, że innych często nie ma, więc tutaj papier, nigdy nie byłem wrogiem papieru i, i tutaj w, w przypadku tych moich e, badań y, papier jest, jest na pewno użyteczny. Jasne i to jest też ta historia najnowsza, więc y, często pada pytanie, czy w ogóle y, y, ta, ta, takie czasy należy już badać historycznie, czy to nie jest za mało czasu, czy nie za dobrze je pamiętamy, że, czy nie jesteśmy wtedy jakoś ukierunkowani ideologicznie trochę, że ja wtedy żyłem, więc ja pamiętam jak to było. No tutaj zastanawiałem się nad tym i to też będę musiał jakoś przewalczyć na, na, na Wydziale Historycznym UW, żeby pokazać, że to jednak jest historia. E, ale są dwie sprawy, po pierwsze to już jest no, 30 lat, w tym roku mija 30 lat od publikacji pierwszej strony internetowej polskiej, więc to jest duży, duży kawał czasu e, i dwa, że pamięć to nie jest historia czyli mamy taką tendencję do spoglądania na lata 90 bardzo nostalgicznie, wszystko nam się podoba albo niektóre rzeczy nam się nie podobają ale ogólnie jest to takie podejście bardzo emocjonalne A historia jest mimo wszystko jakimś takim nudnym w miarę przynajmniej powinna być obiektywnym podejściem i powinna tą pamięć i tą nostalgię trochę rozbijać, tak? Jest takim, nie wiem, złym impre imprezowiczem gdzieś tam na imprezie, który zawsze wszystko psuje, tak? Bo wszyscy się dobrze bawią, a przy przychodzi historia, i mówi no Ale dobrze, to nie to, tak to, to, nie bo, tak to tak teraz było. Fakty, Macie w ogóle tak? jakieś złe wyobrażenia, <laughs> tak? W ogóle no tak. nie wiecie, o czym mówicie, tak? Więc mi się podoba akurat taki, taka postawa y w kontekście kultury, co nie oznacza, że, że trzeba kwestionować emocje, no bo tak jak to mówiłeś, każdy ma jakieś tam doświadczenia ja też nie mam doświadczeń, które mieli ludzie trochę starsi ode mnie, pamiętający już tak, tak świadomie te pierwsze przestrzenie polskiego, polskiego internetu no ale to są dwie jednak różne sprawy nostalgia, pamięć, a historia to są jednak dwie, dwie zupełnie, zupełnie jakby po, pozostające ze sobą w relacjach sfery, ale, ale da, się da się je rozdzielić, tak? I gotta walk on water. jest Marcin Wilkowski. Marcin, jak badamy archiwum sieci? Bo powiedziałeś o tych drukowanym internecie, o tym, że mamy Wayback Machine, o którym też zresztą zaraz porozmawiamy, no ale jednak dane często znikają z publicznego dostępu, strony zmieniają wygląd, tracą albo zyskują te nowe funkcje. Niby się mówi, że w internecie nic nie ginie, ale to dotyczy raczej tego, co znajduje się gdzieś głęboko na serwerze, że to gdzieś ktoś, administrator danych może wyciągnąć, ale niekoniecznie my możemy to wyciągnąć. Więc jak bada się archiwum rzeczy, które zwyczajnie znikają? No trzeba je mieć najpierw, tak? Więc tutaj Webpack machine jest, jest kluczowy, tym bardziej, że Polska nie archiwizuje swojego internetu w odróżnieniu od wielu innych krajów europejskich, y, y, które mają to pisane w misje na przykład bibliotek narodowych. A jeżeli już mamy te zasoby, co jest, jak powiedziałem, nie zawsze y, do, dostępne, nie zawsze możliwe, to... Y, y, są, są właściwie dwa takie podejście. No jest takie podejście, nazwijmy to trochę porównywalne z czytaniem e, czy przeglądaniem współczesnych zasobów, czyli po prostu łebek maszyn pozwala na przeglądanie tych starych stron tak, jak one funkcjonowały, istniały w czasie swojego e, powstania. E, I tutaj możemy klikać w linki, e, czasem odgrywać jakieś e, materiały wideo, jeżeli są możemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, działało. No i to jest takie podejście, nazwijmy to e, close readingowe, czyli takie, że zagłębiamy się w treść po, poszczególnych stron i czytamy, co tam ciekawego jest. Tak? No ale jest też takie podejście, nazwijmy to takim podejściem dystans readingowym, czy takim czytaniem z dystansu i to polega na tym, że bierzemy, nie wiem, 70 tysięcy, milion stron i je sobie przeglądamy, nie zaglądając do każdej, tylko czytając z nich te rzeczy, które nam y, są potrzebne. Czyli na przykład bierzemy te milion stron, wyciągamy z nich teksty i, i robimy sobie y, statystykę tego, jakie słowa są najczęściej Wykorzystane. I na przykład w taki sposób można badać, nie wiem, sferę polityczną w sieci, tak, że, żeby zobaczyć, jakie były tematy. Jakie wyrażenia tak. w Wiadomo, że tam tak. naj, naj, y, jednym z najczęstszych wyrażeń może, mogą być wybory albo, nie wiem, głosowanie, tak, bo wtedy to jest, wiadomo, generyczne. Górące tematy, Ale wiadomo. gdzieś tam się znajdą już nazwy partii, nazwiska, tak, i już wiemy, mniej więcej, co się zachowało z tego z tego webu i jak, jak, możemy to próbować interpretować. Ja do, swoich, do swojego doktoratu też liczyłem strony, bo chciałem zobaczyć jak, jak to wyglądało i rzeczywiście da się to zrobić. Policzyłem minimalne, minimalny zasięg, czy zasób polskiego webu między 96 a 2001 rokiem i to jest skok od około 70 tysięcy adresów w 96 roku do 13 milionów 2001, w wow, czym po drodze dużo. był jakiś spadek w 1998 roku, czyli było mniej, w 1998 roku było mniej niż w 1997, ale to jest wynik tego, że pracujemy jednak z, ze zbiorem, który nie jest archiwum 1 do 1, tak? Wayback maszyna archiwizuje bardzo wybiórczo, bardzo losowo, i tutaj nigdy nie będziemy mieli dostępu do takiej kopii jeden Ale to może jeden. powiedzmy w ogóle jak działa i czym jest Wayback Machine Ponieważ istnieje cała inicjatywa Internet Archive Można wejść na Wayback Machine między innymi To jest strona, gdzie gdy wpiszemy adres y, Strony, której szukamy To znajdziemy zapis jej wyglądu, jej funkcjonalności z danego dnia Tak, z danej godziny i tak. danej sekundy Co jest, Nawet co, tak. co jest ciekawe Wayback Machine to jest taka inicjatywa Fundacji Internet Archive to, to, fundacja, to jest taka amerykańska fundacja która zajmuje się m.in. digitalizacją i udostępnianiem książek za co teraz ma też niemałe kłopoty tak. w Stanach, tak. ale też od 96 roku archiwizuje archiwizuje internet to znaczy te zasoby internetu przeglądarkowe czyli www i robi to w taki sposób że są boty takie małe narzędzia czy, czy maszynki internetowe, które są wysyłane pod różne adresy. Jeżeli ten adres jest przez bota odkrywany, no to zostaje zarchiwizowany i teraz od jakiegoś czasu każdy z nas może też archiwizować stronę w ten sposób, więc jeżeli widzą Państwo w internecie jakąś, jakąś stronę, która jest dla Państwa ważna albo kontrowersyjna, albo myślą Państwo, że warto było ją gdzieś z, z, z, zabezpieczyć, tak, e, to, to można sobie samodzielnie, bardzo prosto e, tą stronę zapisać e, i ona będzie dostępna w tym publicznym publicznym, webie, co, co, w publicznym archiwum, co jest moim zdaniem też dosyć ciekawą rzeczą dla wszystkich badaczy, badaczek, nie wiem, dziennikarzy, dziennikarek, ludzi, którzy zajmują się <śmiech> e, sferą publiczną i chcieliby e, sobie e, zabezpieczyć e, warsztat e, pracy, Te źródła, z którymi pracują, tak? folks <laughs> all the time Tonight, honey Show Michelle and Andy was right All you mothers were too uptight With all the big money, Samo says not tonight, honey. Sean Michel and Andy was right. All you mothers were too uptight. Czwórka. Polskie Radio. Fankostatek jest Gdy on na to wszystko Buja, buja, fest Bo to fankostatek mgniesz Więc buja i z nami Jeśli tylko tego chcesz Fankostatek pełen Miłości do zabawy Zawsze pełnej kocowości Gdyby Krzysio Krawczyk O nim dzisiaj wiedział To na pewno by tutaj Z nami poleciał i śpiewał bycza. statkiem, piękny rejs statkiem na no fuck piękny rejs, przed duże klątka, pica na krzyków aż do rana, świetnie, dusza dusza, dusza, dusza ucha to ja fanki, farmer narodziłem się, aby wskazać mam drogę do fankowego gaju w którym to zasadziłem szepa aby tak Waszy fan, pan, Był pan, na pan, e, e, e, e. A w e pan, ci to właśnie mówi to pan, pan, Julek pan, pan, pan, pan, pan, przedniej. Tramwaju, tylko leciał z nami, prosto prostu fanku wego gaju. A nie wiasto, piękna, niczym kwiat, bo bez pan dzisiaj wielkie zaklęcie. Dobre i zabawy mamy tutaj pełen bakto. to. tak, to, to tak, to, to tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, leci na nie stoi jak lokomotywa uwiękująco pływ jak fankująco sam chyba widzisz widzisz jak tu jest gorąco uwiękująco pływ jak fankująco sama chyba widzisz widzisz jak tu jest gorąco uwiękująco tu jak fankująco sam chyba widzisz widzisz jak tu jest gorąco Różenia oka tu zabawa przednia Lepsza niż w obłokach, Nawet mailem Armstrong Czuca i się dowleka, Mówiąc, że co mały krok jest dla człowieka A mimo, że co wielki skok Jest dla ludzkości ożu żył, nie Jest tu już na ważności Naszą misją taniec i dobra zabawa Nieważne, czy to sakotek Czy to jest na to Jeśli tylko jest spoko, kolą Wiesz przykład z Gagarina Łajki, i Hanasoro. Soro, zabierz tą książkę, czy też koleżankę, by wyruszyć piękną podróż makostatkiem. Pasjonauci. W Pasjonautach gościmy Marcina Wilkowskiego i pytanie jeszcze co do tych archiwów. Czemu lubimy przeglądać archiwa? Bo skoro tych funkcjonalności było mniej, strony były toporne, a jednak coś, czy tym ty, ty się zajmujesz, czyli taka też akademicka forma podejścia do, do archiwów, no to nie jest jedyna forma, bo mamy szereg portali, które się tym zajmują. Ostatnio podrzucałeś też stronę, no nie wiem, z zagranicy, the old net, com, która jest trochę emulatorem jakby z dawnych funkcji. Wygląda jak interfejs starego Windowsa, można odpalić starego painta można włączyć Wolfensteina w, w DOSie. Czemu lubimy to przeglądać, skoro to jest bardziej toporner? E, lubimy to przeglądać, bo cały współczesny internet wygląda jak biurowiec Nando To znaczy jest... <głos> no tak. Jest zoptymalizowany, działa wyłącznie w logice zysku i nie mówię tylko o zysku finansowym, ale też takiego zysku napiszmy coś, żeby ludzie nas przeczytali, a nie napiszmy coś, bo nas to interesuje, tak? znaczy, że zawsze się myśli o tym, żeby znaleźć grupę docelową i żeby ta grupa docelowa była maksymalnie szeroka. <śmiech> Więc być może za częścią osób, które przeglądają te zasoby, stoi jakaś taka potrzeba kontaktu z takim doświadczeniem internetu, który jest internetem bliskim, jest internetem robionym przez ludzi, a nie przez korporacje albo przez maszyny, tak? no bo co za problem wygenerować, nie wiem, 2000 stron internetowych w ciągu godziny, czy tam kilku minut, tak? Z jakimś dowolnym tekstem. Więc e, e, tutaj mamy, nie wiem, moim zdaniem, jak ja przeglądam te zasoby, to widzę jakąś pasję albo jakąś pasję, która nie utrzymała się i na przykład blog kończy się po dwóch albo trzech wpisach, tak? Ale sam fakt, że był jakiś taki projekt, że ktoś postanowił coś tam, coś tam w sieci zrobić i później z tego zrezygnował jest bardzo bardzo takie przyjemne i ludzkie, znaczy to widać tam człowieka, tak? A nie widać nie widać jakiejś, jakiejś korporacji nie widać jakiejś optymalizacji Czyli jakby chodzi o rozproszenie, o decentralizację, bo dzisiaj nadal przecież tworzymy wiele treści, tylko no to są na treści na dużych platformach nie jest blogów, więcej jest fanpage y na Facebooku. No tak, mediów społecznościowych które też mają własną logikę funkcjonowania w nich a można powiedzieć, że ten web z lat 90, bo później to się też zaczęło zmieniać, on był jednak mimo wszystko bardziej zróżnicowany i to także pod względem technologicznym, informatycznym, programistycznym, ale też, też pod względem właśnie gatunków czy, czy różnych form, form obecności i tego wydaje mi się brakuje. Stąd też mój pomysł, żeby te, te strony i te estetyki, bo za tym stoi też właśnie estetyka specyficzna jakoś przypominać, więc y, to, jest, to jest ta wartość, y, jeżeli wcześniej mówiliśmy o dziedzictwie, no to jeżeli bym miał wskazać palcem, co jest tym dziedzictwem cyfrowym, to jest właśnie ta, to zróżnicowanie łebu, tak? które było było w latach 90. No i które już przepadło. Czy to co zostało to są jakieś marlaresztki i w nich możemy grzebać, jak w jakimś takim kolorowym śmietniku, nie wiem. Trochę przykre ostatecznie, że to jest śmietnik jednak. No, ale archeolodzy lubią śmietniki na przykład, tak? Fakti i, i wychodki też lubią, bo tam różne rzeczy można znajdować. Więc może kult, kulturowo kulturowa, to nie jest żaden problem, tak? Żeby sięgać do takich rzeczy. A że jeżeli ktoś jest artystą albo artystką i chciałby szukać jakichś estetyk, które wykraczają poza to formatowanie, które mamy dzisiaj estetyczne w sieci, no to lata 90 są świetnym materiałem do tego. Tak, zresztą wydaje mi się, że ta estetyka wraca wśród pokolenia Z często, jeśli spojrzymy też, no dobra, no, na modę to jedno, ale na estetykę, zainteresowanie rzeczami z trochę starszego przełomu, takiej trochę cy już cyfry, ale niekoniecznie jeszcze internetu, mam na myśli jakieś vapor, Vaporwave, takie rzeczy, że to jest coś, co jest dosyć popularne, takie ewentualnie muzyka Indy, która też nawiązuje do trochę tych lat 90 do takiej estetyki. No nie wiem, zresztą, dobra, patrząc na Web96, to, to też jest estetyka, która jest nie dzisiejsza. No tak, ja jakby starałem się jakby nie, nie do końca kopiować te, te rozwiązania, bo ich się nie da skopiować, dzisiaj przyglądarki są inne. Też co co jest moją bolączką, jakoś przeglądamy jako, jako programisty, że przyglądamy internet na, na tak wielu różnych ekranach, że zrobienie odpowiednio działającej witryny na, na, na wszystkich jest koszmarem. E, ale ale jest, to, jest to strona, czy, czy projekt, który jakoś tam nawiązuje do tego. Stąd te wszystkie animowane rzeczy, które tam się dzieją. E, e, no ale... E... Wydaje mi się, że do pewnych rzeczy nie ma już powrotu, tak? Znaczy my się przyzwyczailiśmy też do tego, że informacja ma być szybko, ma być dostępna. Nie wszyscy, którzy korzystają z sieci dobrze widzą, nie wszyscy, którzy korzystają z sieci mają szybkie łącza, więc te strony jednak jakoś tam muszą być zoptymalizowane, tak? Ale z drugiej strony nie oznacza to, że trzeba od razu robić z projektu lubowego ten, ten, ten nieszczęsny biurowiec, tak? Że to może być coś, co próbuje przynajmniej zachować jakąś własną własną tożsamość. Oh, na kanałach gościmy Marcina Wilkowskiego i myślę, że tak na koniec dobrym pytaniem będzie pytanie trochę przewrotne, czyli co ty robiłeś w dawnej sieci, gdy byłeś jednak tam w tych latach 90., -tych, na początku 2000. Czyli znaczy, teraz czas ma kombatanta. Tak. No, no bo ja właśnie nie czuję się kombatantem, bo ja do sieci trafiłem bardzo późno, jak już miałem stały łącze w bloku czy w mieszkaniu I, i te wcześniejsze doświadczenia to był jakiś tam terminal na korytarzu Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie skoro to był terminal, no to przyglądało się ten internet wyłącznie w trybie tekstowym, co też było dosyć, dosyć fajne i przyjemne. Mogą sobie też państwo teraz zrobić taki eksperyment. Są takie przyglądarki tekstowe pod Windowsa czy pod inne systemy i zobaczyć, jak te strony wyglądają w gołym tekście, więc jest to, jest to dosyć fajna rzecz no i e, już jakoś w czasie studiów zainteresowałem się połączeniem historii i internetu raczej z punktu widzenia tego jak internet może pomóc w badaniach i edukacji historycznej no i to się jakoś tam się rozwinęło w kierunku tego, że, że teraz pracuję przy tego typu projektach czyli przy czymś co się nazywa bardzo szumnie historią czy humanistyką cyfrową, a y, to zainteresowanie dawnym webem jest jakimś tam pokłosiem tego. Myślę, że dobrze, że zajmujemy się czymś takim, też tą historią ostatecznie dosyć najnowszą, tak? No tak i to, to nie jest tak, że jestem jakimś takim super człowiekiem, który odkrywa zupełnie nieznane rzeczy, no bo właściwie w całej Europie czy, czy, czy, czy na świecie od, od lat się już bada ten przeszły web i są, tak jak powiedziałem, archiwa webu, są instytucje, które się zajmują wyłącznie tym. W Polsce jest tym raczej bardzo źle. Eee, może przyjdzie czas. Może, ale e, w każdym razie jest to materia, czy jest to jakiś kierunek, który nie jest specjalnie innowacyjny, jest raczej niedoceniany. Więc, e, no tak jak rozmawialiśmy, to dziedzictwo jest takie trochę traktowane po macoszemu, tak? i być może przyszedł już czas, żeby powiedzieć, no dobrze, minęło 30 lat od tej pierwszej strony internetowej w Polsce, no to może, nie wiem, zastanówmy się, tak, czy nie wiem, nie, nie, nie, nie, nie wydać jakiejś książki albo nie zrobić jakiegoś nie wiem, koncertu z prezentacją, tak, jakieś wydarzenia, które by pokazało, że <śmiech> jednak co to, to, to była jakaś wartość wtedy, tak? Myślę, bo... że sam fakt, że jakby pojawiają się osoby tak jak ty, które się tym zajmują, mm -hmm. bo ogólnie mamy chyba trochę problem z kulturą cyfrową. Na przykład studiów groznawczych w Polsce też jest mało. No już też się, się archiwizuje i bada gry, więc to nie jest aż tak, aż tak źle. Ale nawiązując też do tego twojego pytania, wydaje mi się, że e, jeżeli bym miał mówić o tym swoim doświadczeniu wczesnego webu, to było jedno takie podstawowe to było to, że nagle ja siedząc sobie w domu, mogę napisać coś na stronie, czy gdziekolwiek i to będzie potencjalnie widoczne na całym świecie. Jak się czyta przewodniki właśnie tam z lat 90. z końca lat dziewięćdziesiątych o internecie, to jest tam pełno takich argumentów, że zajmie ci tylko 3 minuty, jak napiszesz list do kogoś z Australii, tak? I zrobisz to zupełnie za darmo i to jest takie super i wow, ale oczywiście nikt nie mówi, że nie ma po co pisać do Australii, bo tam nikogo nie znamy, tak? Więc jakby ta warstwa techniczna, informatyczna ona dawała więcej niż my jako społeczeństwo, czy jako ludzie mogliśmy wykorzystać, tak? No bo za tym, co jest techniczna, powinna iść jakaś tam też, też potencjał, potencjał społeczny, więc to było takie doświadczenie możliwości, tak? Możliwości, które raczej nie będą zrealizowane i dopiero w latach 2000, 2000 kiedy mieliśmy do czynienia z bańką dotkomową, czyli takim wielką, wielkim kryzysem e, finansowym związanym z przeinwestowaniem projektów webowych, no to tam dopiero się pokazało, że można było myśleć o, o tych projektach jako że już jest czas, tak, na na, na, na, na te, na te e, e, że już społeczeństwo dojrzało do tego, żeby nagle w Polsce mogło być 20 portali, tak? No i jak dzisiaj widzimy, jednak ta sieć się rozwinęła. Zresztą, no tak jak teraz, słuchacie czwórki przez aplikację albo przez czwórka online. Dzięki Ci, Marcinie, za rozmowę. Dziękuję. Moim i Waszym gościem był Marcin Wilkowski, pracownik naukowo Uniwersytetu Warszawskiego, autor bloga Web96. Gada w każdym języku, dobrze znamy miejsce i czas jest Ze mną kilku bandytów, którzy chętnie wezmą twój hajs Sensacyjne kino, zawsze bywa miło Nie robię angielskich wyjścia, mówią do mnie milor CWP, wchodzi baryto, robimy pręger z polskim bandytą Zawsze dzwonią, żeby wpadał ekipą I z krawat Mam klucz do każdego miejsca Mam kartę do twojego serca Mam piloto nowego, małstrem Jak I cyśmi, sobie czas spędzam. Jak jest dobry interes, zawsze się dogadamy To co chcesz to mamy, do Polski spalamy My sobie nagrywamy, nowe biznes plany A ty jak jesteś to ci drzwi nie otwieramy Wszystko chce prywatnie, hasz się robi ładnie Tylko kiwnę palcem i zaraz coś padnie Wszystko wygląda zgrabnie w nie śpię na kasie, bo nie śpiewca wcale żyje na grubasie się Zgada w każdym języku, dobrze, znamy miejsce i czas Jest ze mną kilku bandytów, którzy Chętnie wezmą twój hajs Sensacyjne kino Zawsze bywa miło Nie robię angielskich wyjścia Mówią do mnie milot Tak tak zgadzaj się chętnie zgarnę twoje siano Gramy w krytonie Mikado, kado Chcę nareszcie żyć bogato Mam ruchaj, ona zresztą, yeah. do twoich oczach tylko zazdrość Bo mrad, na imię, ja też O, niecham młody, bywa je Powitany w Polsce, jakby nigdy nie wyjeżdżał Ona nie chce, żebym przestał, po latach w moim mieście Jedyny na loży, w welurowym dresie Znajdę ci pracę i zadam o pensję Będzie oto pracodawca, napiszą mnie recenzje chodziłeś z piórnikiem, a ja na lekcji Nie biegam się, bo krętem i tam wszystko ci wkręcę Na policji wyj, zamknij tą yapę. Na szczęście mam maskę na filmach z tematem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 i Milord, a na koniec dzisiejszego wydania Pasjonautów wracamy na łono natury, bo przyniosłem wam piosenkę duetu, który wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu Wrosound, który ponownie odbędzie się pod patronatem czwórki. Ta impreza odbędzie się w połowie lipca. Już teraz spośród występujących artystów znamy Trickiego czy Brodkę. Natomiast właśnie pojawił się zestaw świeżych ogłoszeń, a między nimi znajdują się na przykład Rycerzyki albo zespół Ecto, który jako inspirację wymienia Gusgus -Gus i Reichsopp. No i właśnie od Ecto zaraz zagramy. Będzie to filoderape. Także Festiwal WroSound w tym roku 14 i 15 lipca ponownie na placu przed Impartem we Wrocławiu. Zapiszcie sobie tę datę i tę nazwę, a więcej opowiemy Wam we wtorkowym muzycznym lunchu. Do WroSoundu jednak pozostały jeszcze te trzy miesiące, natomiast mogę Wam powiedzieć o czym będzie można posłuchać w pasjonautach w przyszłym tygodniu. Porozmawiamy wtedy o powrotach, a to dlatego, że odwiedzi nas Paula Krzykowska, autorka bloga Miejsca, Które Były, na którym pisze o miejscach opuszczonych i zaniedbanych, no ale też jednak wracających do życia. No a do tego odwiedzi nas również Sosia, Sonia Wąsowska, znana też jako Sonia Pisze Piosenki, dj która po kilku latach ponownie wzięła gitarę do ręki i niedawno wróciła do śpiewania swoich tekstów. To w Wielką Sobotę, do usłyszenia w czwórce, a teraz, no właśnie, zostańcie z czwórką. Przez ostatnie dwie godziny był z wami Adam Smolarek, na koniec gramy Ekto i Filodendron. Cześć! Auto Promocja. Kluboteka to godzinna audycja z klubowymi nowościami płytowymi. House, Disco, Techno, Italo i Asy. Usłyszymy też sety DJskie. Zapraszam w każdą sobotę od 22 do 23. DJ Bert, Norbert Bożym. Autopromocja Reklama. Bo Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super, niskich cenach. Media Ekspert. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz czym i kiedy cię zaskoczy problem wydaje Ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowit. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czy nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź laktokontrol. Laktokontrol? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Laktokontrol. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit o reklamie Czwórka Polskie Radio